Za to nie nasze ambicje, my chcemy żyć spoko, potrzebujemy policję Pierdolć winy chcą tylkoś ludzie Nie prosty człowiek pracujący więc pójrz, bez więc pójść kolesie Ile na dzielnicy, więc pójść kolego Ile trudu na ulicy, dzisiaj pokolenie Ma uliczne nawyki, nie słuchanki, nie ma tu pomyłki TV oglądałem wy dla autopedu, więc pójść kolego Ile naucz względu, sól na, na żulu, rezultat pod ryną Wypłatę, jeśli ją mają dla swojej rodziny Nie ma już pieniędzy A żona i dzieci żyją straszliwej nędzy Słuchaj radnych Słuchaj monologów Nie daj się złapać w sidła nałogów Fuck the police yeah. Fuck the police yeah. Fuck the police yeah. Fuck the police yeah. Fuck the police, yeah. Fuck the police. Yeah. boli i różnych chorób boli. Niestety od stresu Cię nie wyzwoli. Bo życie jest długie, lecz żywo starokutki i może się obejść bez bajek i wódki Największym bagnem jest jednak ćpanie i za niezbędną czasą zapierdalanie Gdy zaczynasz brać, Dobrzągniesz głównie i w końcu coś Cię za prochy po palenie trawy i pranie narkotyków sprowadza się tylko do złych nawyków Dźbun w raju, Ty jest na haju Lecz wyląduje w piekle, a nie w raju musisz brać nie widać końca gdyś tam będzie aż do końca słońca lecz zachódnicy nigdy się nie spóźnia i wielu przyjaciół Świeć poróżnia nasze dzieci łamią polskie prawo nie jest to jednak dla nich zabawną zabawą łamią sobie kości wydupują oczy niszą trzecinica, który im podskoczy a czynią źle, czynią niemądrze społeczeństwo zbierdzą Tak tego tym sądzę Fakty poliznie yeah. Fakty poliznie yeah. Kręcą się tutaj, młodociani złodzieje, nie leci nie planują rozwoje, czują się bezkarnie, a nie paniką w boje, w tym niebezpiecznym miejscu się z tobą nie pierdolą. Będziesz w drogę, skoczy ci za tam jest człowieku. Bardzo niewesoło, bo możesz dostać za w czoło, gdy nie nosisz tam gazu lub gnata. Jest to potencjalna, twojego zdrowia strata w tancerskim raju. Nawzajem się piskają, o trochę ich gniotu zabijają, ja tego nie chcę. Ten spokój i złej przyszłości nikolego kolego nie robi. Lepiej z nimi się ludzi zwyczaje. Niech to zrobią nawet inne kraje. Nie jestem złem, nie jestem Bogiem. Złoń, przemoc się za każdym rokiem. Nie idźcie do szkoły i żyjcie na luzie, może tam was nauczą dobrego. Wychowania moralnego. Nie dzięki bardzo edukacji dzieci zrozumiecie zasady rządzące tym światem. The police, fuck yeah. the police, yeah, yeah. the police, fuck yeah. the police, fuck yeah. the police, yeah, yeah. the police, yeah, yeah.